3 maja klice na poddaszu drugim piętrze Powstaje projekt z to studio, wtedy w wnętrze Siedlone serce brzmienie kieła syrcy. To pomysł kilku osób celem satysfakcji wielkiej Jadę, jadę, jadę, jadę, z tematem nie moment Już parę zim zapierdalasz z naszych Majka jest naszym gromem, liryki składu domem, światem z jednym Bogiem Po fakty w planach, więc wykonuję ruchy Czasem czuję, jakby w manewrach pomagały mi duchy Czasem widzę zrytych ludzi, którzy chcą, żeby był kuchy. Ja nie skuszę, że nie skuszę, na to kurwy co nie muszę Na to, tobie wy kurwie skuszy, skuszyć czemu się? Tuż ta bydność, ta wietrza, wyszła, Dawno no w życie Chcecie zniścieć, śmierć wzmocnijcie, a wy żyjcie Że najważniejsze skarby na nie tykan, weź teraz praca, praca jeszcze raz praca Ale są LPA nie jest jak ta niebieraca Ekipa na mistyki nie z tych waga z się, kurwa nauka przez lata Tak jak stary przecież się na chwilę i mnie mi nadał lecz na całe życie witam cię Jestem ich no. Nie zrobię tak nigdy by był ze mną kojarzony przypał Nie jedynie wystrzegł się nie wiedział za co chwytał Od jazd ludzi gestu, lecz ja nie mam pytań